Cześć, witajcie w Cinema postkaście. dawno nas nie słyszeliście. Z tej strony Adrian, po drugiej stronie linii Paweł. Cześć. I Grzesiek. Cześć. Jak wiecie reprezentujemy portal zwany Pełna Sala. Nasz podcast miał ostatnio pewne zwierzki, jeżeli chodzi o regularność. No, ja ostatni swój podcast nagrałem dwa miesiące temu. Chłopaki troszkę wcześniej, no ale no, to nie jest regularność, którą znaliście sprzed roku czy sprzed dwóch lat ale no wpadł teraz taki pomysł żeby reaktywować nasz podcast nie możemy się wygadać w filmach niektórzy już na przykład ja zapomnieli jak się mówi o filmach i często pytany o to co mi się podobało albo jak mi się podobało mówię, że a fajne i wracamy, żeby za zacząć uczyć się gadać na nowo żeby powiedzieć o tym co nas interesuje, co chcemy wam przekazać mam nadzieję, że jeszcze zostali nam jacyś słuchacze, a nawet jeżeli nie to chcemy sobie tutaj pogadać i teraz mamy trochę nową formułę naszego podcastu. To nie będzie już podcast tak tematyczny jak poprzednio. Piku, przedstaw nam w ogóle swój pomysł tak, na nową formułę podcastu, żeby słuchacze wiedzieli, jak my planujemy rozmawiać teraz w obecnej chwili. Tak, właśnie chcemy po pierwsze trochę skrócić te podcasty z powodów czysto praktycznych, żeby zyskać z powrotem regularność, po prostu chcemy zaoszczędzić czasu na montażu. Więc podcasty, wydaje mi się, przynajmniej taki jest plan, żeby trwały mniej więcej do godziny. No i w ciągu tej godziny też nie będziemy się skupiać tylko na, na jednym temacie, na omówieniu jednego filmu, jednego reżysera, czy zestawieniu nawet dwóch, tylko przekrojowo chcemy omówić jakieś, jakieś nowości, premiery, bardzo skrótowo, ewentualnie temat odcinka, w którym zajmiemy się jakimś poszczególnym zagadnieniem. No, w tym tygodniu też mamy już temat odcinka. Który podpowiedziałem już... trochę tak, sam, że tak się tak. Właśnie, tutaj Paweł nam zaproponował. Okazja ku temu jest, jest myślę, myślę, dobra, choć smutna. Mianowicie zajmiemy się pokrótce twórczością Anię z Zwardy. Tak jest, to jedna z moich ulubionych twórczyń filmowych i chciałbym, żebyśmy chociaż w taki sposób zaznaczyli też ten, tę okazję właśnie, no to, że od nas odeszła. Jakoś na stronie nic się nie pojawiło na ten temat, ale myślę, że chociaż ten podcast troszeczkę tę lukę wypełni. Tak, i skupimy się też troszeczkę w tym kontekście na, na portalu Mubi, na którym bardzo często dostępne są jej filmy. Aktualnie też, jest, też są dostępne no, chyba bodajże dwa jej filmy, ale skupimy się na szczęściu. No Często się tam jej filmy pojawiają i powiem wam szczerze, że tam po raz pierwszy obejrzałem rzeczywiście filmy Wardy. Mhm. Stosunkowo niedawno, dopiero parę lat temu, ale już jakoś tak zaprzyjaźniłem się z tą twórczynią. Obejrzałem już 33 jej tytuły, powiem Wam. No I to prawie wszystkie, wow. właśnie tam, właśnie to na ja Mubi, Nie, o 30 czyli... mniej. Tak. <laughs> ale właśnie to wow. pokazuje, że Mubi rzeczywiście ma olbrzymie, olbrzymie zasługi właśnie w promowaniu tego typu twórców, którzy tak tworzą gdzieś trochę na marginesie, są ważne dla kina, dla tego arthouse'u, ale do mainstreamu jakoś stosunkowo mało się przebijają. No i tutaj Mubi rzeczywiście ma duże zasługi. Dobra, to pozwolę sobie trochę uporządkować tak, te dyskusje, więc tak wszystko, wszystko po kolei, to są tematy, które poruszymy, no mam nadzieję, że pojedziemy dzisiaj bez cięć w ogóle, bo widzę, że jednak gadkę macie plus chodzi o tę naturalność. Okej, okay. na pewno wspomnimy o Anie Zwardzie, na pewno wspomnimy o Mubi, e, chciałbym tylko na sam początek omówić e, rzeczy, które na pełnej sali tak się u nas wydarzyły, mianowicie od jakiegoś czasu mamy takie wyróżnienie jak Złoty Bilet, e, to są takie nasze znaki jakości dla filmów, które są dla nas wyjątkowo ważne i chciałbym mówić e, trzy premiery. Jedną, która nie dostała złotego biletu, e, i zobaczymy, czy, czy się zgadzacie z tym, czy nie. I dwie, które ostatnio były tak gorące, tak o ty, tyle się o nich słyszało, że warto o nich troszkę pomówić. tak I dostały od nas ten złoty bilet. Zaczniemy od tego, co nie dostało, czyli e, złodziejaszki Hirokazu Koredy, Złota Palma w Kan. A jednak w redakcji okazało się, że różnie podchodzi się do tego filmu. Wy jakie macie opinie? Byliście za tym, żeby faktycznie wyróżnić ten film, czy nie? No Ja nie byłem za tym, żeby, żeby go wyróżniać mimo wszystko, bo uważam, że Correra ma lepsze filmy, więc y, może jeszcze byśmy poczekali z tym i, i następny jego film, który już niedługo zaprezentuje w Cannes, może, może bardziej mi podejdzie. Chociaż uważam, że Złodziejażki są spełnionym filmem. To na pewno nie jest złe kino. Jest dosyć typowe dla niego, ale no, nie wyróżnia się na plus tak, jak choćby nie wiem, po burzy. Więc i yy, w kontekście tych dwóch filmów, yy, szczęśliwego Lazaro i to my. Yy, jakoś yy, wydaje mi się, że jednak troszeczkę odstaje. A jeśli o mnie chodzi, to właśnie z tych trzech filmów najbardziej podobały mi się Złodziejaszki. I rzeczywiście, bardzo cenię ten film. I to powiem wam, że dopiero za drugim razem, jak go obejrzałem, to go doceniłem bardziej. Bo pierwszy Może raz widziałem jednego seansu. <laughs> Pierwszy raz widziałem go na Nowych Horyzontach i to już tak było późno, zmęczony, byłem, pamiętam już też późno w festiwalu, w czasie trwania festiwalu. I o ile mi się bardzo spodobał, to jednak no, miałem mieszane uczucia, natomiast teraz niedawno miałem okazję obejrzeć drugi raz i zrobiłem to z przyjemnością. I rzeczywiście wtedy, kiedy go oglądałem tak już na spokojnie i trochę też analizując, zwracając uwagę na różne szczegóły, na to jak jest zrobiony, to doceniłem go jeszcze bardziej i, i bardzo go lubię. I chociaż widziałem, może nie wszystkie, ale sporo filmów Koredy, to ten pewnie bym zaliczył do jednego z ulubionych, ale wiem, że tu jestem okay. trochę odosobniony w tej opinii w naszej redakcji. Hmm. No wiecie, ja jestem z tych osób, które jeszcze koredy nie, po, nie pokochały. O, w ten sposób powiem, że nadal nie znalazłem żadnego jego filmu, który by wydał mi się jakiś wielki. Dla mnie to jest dobry twórca, przy czym oglądałem tylko jako ojciec i syny, oglądałem tylko naszą młodszą siostrę, no i wiadomo, złodziejaszki widziałem. Te, okay. Dlatego teraz wypowiadam się Aha, o nich. To ja też trzy filmy e... widziałem, tylko właśnie za, zamiast tego pierwszego, co wy mówiliś, to, co mm -hmm. mówiliś, to widziałem po burzy. Ale tak o tu... kurczę, to ja więcej niż no. wy nie wierzę. No tak, no, tak, jakoś, tak jakoś wypadło, no. E... I uważam, że Złodziejaszki są kapitalnym filmem, jeżeli chodzi o to, że ten film faktycznie nie ocenia postępowań bohaterów, stara się zredefiniować jakąś rodzinę, stara się wyjść poza te właśnie schematy, które, które nam jakoś tam wpojono, ale nadal jest tylko i wyłącznie jakoś przyzwoity. Już nawet to, jak wmiesza się te kolejne wątki, jest dla mnie zbyt zwyczajne. Nie wiem, może po prostu takie kino, które daje nieoczywiste rzeczy, ale równocześnie w dość oczywisty sposób tak operuje, operuje formą. Jest dla mnie niezniezwyczajne dla mnie, no, ale może po prostu jeszcze nie spotkałem koredy, który by do mnie trafił. Dlatego byłem na nie, ale oczywiście polecam ten film. Natomiast, no, na pewno nieco bardziej polecam film To My, As, Jordana Peel, który oceniłem w gruncie rzeczy tak samo, tak, też na te 7 na 10. I ten film dostał od nas złoty bilet. Tutaj byliśmy, no. Pch. Tak, chyba jednogłośnie, jeżeli chodzi o naszą redakcję, żeby przyznać te wyróżnienie, żeby polecić. To my podoba mi się po pierwsze bardziej niż ostatni film Pila, czyli Uciekaj. Może dlatego, że ma ciekawszą metaforę, ciekawszą w ogóle budowę, jeżeli chodzi o środek całego filmu, chociaż yy, widzę, widzę tam dużo sztampy, takie, takie typowe właśnie wprowadzenie w horrorze, yy, jakieś kilka lat wcześniej, tak yy, takie jakieś wątki wątki a la Home Invasion, a potem w tym filmie, nie wiem czy się ze mną zgodzicie czy nie, widzę pewną taśmowość, bo bohaterowie, yy, tak jakby w grze komputerowej natrafiają na kolejne przeszkody, w pewnym momencie zaczyna się podróż w tym filmie yy, i widzę pewną taśmowość. Trochę mnie to denerwowało, ale siła metafory, jaką niesie to my, jest tak mocna i w ogóle to jak ciekawie buduje graficznie swój film, choćby ten kolory czerwieni, to jak muzycznie tak, ten zremiksowanie I Got Five On It, no nie potrafię tego odrzucić. No. Mi się ten film najbardziej podoba właśnie raz, że jest świetnym kinem rozrywkowym, dobrym slasherem niezłym horrorem, niezłą czarną komedią, więc film bardzo miesza tutaj tak gatunki, to jednak mhm. to, to jeszcze ta metafora y, oparta na dualizmach. Y, mnóstwo jest tej symboliki ukrytej w tym filmie. Ja, y, znaczy ukrytej. Mhm. No, po prostu im, y, im głębiej kopiesz, tym, tym, tym więcej wyniesiesz dla siebie. Ja już jestem po dwóch seansach i naprawdę ten drugi przyniósł mi jeszcze więcej. Więc, więc ten film jest pełen y, takich małych smaczków, poukrywanych nawet w poszczególnych ujęciach, y, czy Dialogach, które potem wracają. Pil już robił coś takiego, te e, takie, e, jak, to się, jak to się mówi, e, setupy i payoffy. E, to, to, już, to już się charakteryzowało tym, uciekaj między innymi, ale tu i, tu robi to jeszcze zręczniej, moim zdaniem. I e, naprawdę ten, ten film to są takie e, fajne puzzle o, o poziomie trudności dostosowanym do e, widza, mniej więcej. Więc, więc ja jestem urzeczony i to jest w tej chwili najlepszy, najlepsza premiera, jaką. E, znaczy, najlepsza premiera tego roku dla mnie. I co. Paweł? Rzeczywiście, to jest, to jest rzeczywiście film, który bardzo mnie zaskoczył po pierwsze i chociaż może nie do końca kupiłem tam niektóre te rozwiązania fabularne, to jednak w tym filmie nie fabuła jest przede wszystkim jakąś wartością tak myślę, dla, dla mnie przynajmniej Właśnie to, co powiedzieliście o tym symbolizmie, o tych różnych odniesieniach, pewna też diagnoza społeczna, polityczna, można się tam doszukać tego, tego wszystkiego i, i nie jest to wcale takie powierzchowne, tam jest dużo naprawdę bardzo ciekawych spostrzeżeń i daje no do myślenia, ja to, no, a to w kinie lubię najbardziej. A tak jeszcze z ciekawości spełnił wam się według was się ten film jako horror, bo mam trochę problem właśnie zarówno z uciekaj, jak i z Tomy, że dużo sztampy jest w tym wszystkim, że metafory zawsze są niebanalne. Natomiast prowadzenie tego horroru to jest jak wprowadzenie każdego innego. No dobra, na pewno nie każdego innego, ale wielu horrorów z lat 80. czyli gdzieś tam jest jakieś tam wbudowane mechanizmy gatunku, z których się korzysta. I to nawet wiecie, trochę w porównaniu z, nie wiem, z, takim, z taką Biblią horror współczesnego, jak coś za mną chodzi, nie? Ale zawsze mi się jednak tnie, że tutaj, tutaj jednak mamy coś sztampowego fabularnie. Ja to bardziej wyczuwałem, ja to bardziej wyczuwałem niż dostrzegałem, bo ja bardzo mało horrorów widziałem, a szczególnie tych sztampowych, <grym> więc yy, więc po prostu no, jakoś się bardziej domyślałem tego. Natomiast on dla mnie działał. Ja po prostu byłem rzeczywiście momentami przerażony, podskakiwałem na fotelu albo zaciskałem ręce gdzieś tam na. Także, także no czułem, czułem ten strach i jakoś to dla, mnie to dla mnie to zadziałało. Ale może przez to, że, że jestem mało wybredny, za mało tych horrorów widziałem. No znaczy ja się z tą zgodzę i z tobą i z Adrianem poniekąd, dlatego że ja czułem to napięcie, cały czas oglądałem ten film jakoś tak z lekko ściśniętym żołądkiem, ale on, ale sobie też zdawałem sprawę, że ono jak, jak, jak patrzeć na niego jako czysty horror to jest bardzo schematyczny mm -hmm. jednak I, i dużo ludzi też mu to wytknęło. Jeśliby, jeśli człowiek by oglądał go tak jak wyłączając myślenie i oglądał bez zastanowienia, to rzeczywiście by bardzo sztampowy film wydaje mi się uzyskał. Na mnie to cały czas mi jednak działa, ale, ale, to, ale to nad budową mm -hmm. wygrywa zdecydowanie. Nie, no to, to też się zgadza, zgodzę, że trochę było tak, że widzowie, którzy ze mną wychodzili z kina, no to byli bardzo niezadowoleni właśnie dzięki, właśnie przez tą metaforę, bo gen generalnie, tak, to co, się, to, co się oczekiwali, to będzie ta cała fabuła, tak, to, co jest na pierwszej warstwie. No tak, no bo gdyby traktować dosłownie tę mm -hmm. fabułę, no to rzeczywiście może wydać się, no, krótką więc tak. głupie. ale my jesteśmy chyba przyzwyczajeni, że metafora gdzieś tam we współczesnym kinie groży grozy jest, zwłaszcza u takich twórców nie i dlatego tym bardziej przeszkadza jakaś ta fabuła, no ja mam straszny problem na przykład z wątkiem Home Invasion w tym filmie, tu też korzystają z takiego, tego podgatunku i w warstwie Home Invasion to jest strasznie mało dynamiczne tutaj jest dużo motywów, gdzie ktoś się skrada i wali komuś w głowę i koniec pojedynku, ja lubię jednak pojedynek w kinie grozy, zwłaszcza w filmach Home Invasion no nie, ale no Mm -hmm, tak, o, że oni chyba tutaj w, w, w tej kwestii Home Invasion to Pilcha postawił tutaj na starcie bardziej, że tak powiem, osobowościowe, mm -hmm. charakterów, nie, nie, nie fizyczne. I tego, tego rzeczywiście tu jest mało. No, tu, tu mam... no To jest świetne spostrzeżenie. A poza tym Adrian, ja ci powiem, że dla mnie to była najbardziej przerażająca część w filmu. Naprawdę. Już potem jak się tam zaczynają, jakieś jak wychodzą, że tak powiem, w miasto i ta, ta tajemnica się powoli gdzieś tam też odkrywa, no to właśnie tutaj troszeczkę wiem, że wiele osób ceni tę część bardziej, a właśnie dla mnie tu troszeczkę to siadło, nie? Natomiast dopóki to było, działo się w tym domu i lub w tym domu tych sąsiadów no to naprawdę mm. dla mnie to było mistrzostwo Okej, okay, czyli a. po prostu przedawkowałem horrory Okej, okay, to przechodzimy do czegoś co horrorem na pewno nie jest Szczęśliwy Lazaro mm -hmm. film, który też przyznałem tak, też stwierdziłem, że akurat złoty bilet mu się należy i też wystawiłem 7 na 10, jak na ironie losu, tak wszystkie filmy mają u mnie 7 na 10, ale jak się okazuje jedna ocena ma różne oblicza, tak? jedne doceniam, bardziej, drugie mniej. W tym wypadku Szczęśliwym Lazaro nie powiem tak dużo, ja dużo rzeczy z tego filmu zapomniałem, oglądałem go troszkę na takim festiwalowym zmęczeniu, ja oglądałem go w synergii, na synergii w Łodzi. Na pewno wydał mi się niesamowicie magiczny już ten klimat pierwszej części filmu, gdzie mamy miejsce jakoś tak odcięte od czasu, od od w ogóle tak pomiędzy czasem, pomiędzy w ogóle nie wiadomo gdzie, co, to, co, to, dlaczego to się potem wyjaśni, ale magia tego wszystkiego tak w pierwszej połowie mnie tak zauroczyła, że ja tam chłonąłem formę i nawet nawet jeżeli jakoś zapomniałem wątki czy nawet nie pamiętam własnej interpretacji tego filmu, to ja wiem, że go zapamiętam jakoś tak ciepło, tak? Zrobił mi wieczór wtedy. Pamiętam, że oglądałem wtedy masę, masę takich średniowych filmów, a ten Szczęśliwy Lazaro jednak hmm. zrobił robotę. Ja ten film Oglądałem i to w sumie on na tym stracił. Znaczy mój odbiór tego filmu na tym trochę stracił, bo oglądałem go w domu na, na, na screenerze od dystrybutora. Pozdrawiam, Aurore, Ale yy, po prostu oglądałem go trochę na raty i to, i to zabiło we mnie, we mnie ten film, bo oglądałem go zmęczony, więc ta pierwsza połowa, musiałem w nią, przez nią się jako, jakoś przebrnąć, trochę męcząc się właściwie, o czym ten film jest, mimo że, mimo, że oczywiście bardzo doceniam to, jak samowykonanie, bo ten film rzeczywiście wygląda, jakby był, jakby wyciągnąć go z lat 60. jakby wyreżyserował go jakiś, któryś z włoskich klasyków, mm -hmm. więc, więc... Czuć pasoliniego, naprawdę, prawda? Tak, tak, tak, tak zdecydowanie. Więc to jest na pewno plus, ale jakoś dopiero, dopiero jak przeniósł się ten film w inne miejsce akcji, nie będę tutaj spoilował, to dopiero jakby złapałem. Coś, coś mi kliknęło w głowie i, i, i zacząłem chłonąć te, te metafory i, i to wszystko. Więc przeważnie ludzie piszą, mówią, że ta druga połowa filmu jest zdecydowanie gorsza, jest bardziej łopatologiczna i te symbole są mało subtelne, a ja właśnie wtedy dopiero zdążyłem się wkręcić w ten film i jakoś no trafia, trafia do mnie to. Nie, będę, nie wiem, czy nie wiem czy będziemy, bo tak, bo tak mówię naokoło w sumie nic nie mówiąc, ale nie wiem, czy chcę mówić o czym jest ten film, bo to, bo to dzieło jest na tyle, na tyle wymykające się moim zdaniem jakiejś jedynej słusznej interpretacji, że, że nie chcę chyba tutaj zanurzać się po Kostki w żadnej, a nie, nie, nie wyprowadzi tego do końca. Ale tak tylko przerwa, że no. dla mnie akurat zakończenie jest kapitalne. E, no. Druga część mniej mi się podobała, ale, no, a sama, sama końcówka, tak. A ja właśnie mam zupełnie na odwrót, wręcz ta końcówka i te, te, ta, ta druga część sprawiła, że, że ten film jednak jest, spadł bardzo nisko w mojej ocenie. I o ile mówię, tą pierwszą część to oglądałem z wypiekami na twarzy. I w ogóle strasznie mi się spodobał i ten pomysł, i ci bohaterowie. I nawet kupiłem też ten taki przeskok później, który się pojawia na początku. Ale właśnie te, te takie łopatologiczne symbole, ja mam strasznie jestem na to wyczulony. I jak widzę coś takiego, taką alegorię bardzo czytelną, czy taki symbol, który wręcz uderza cię prosto w twarz... Taki mało subtelny, to, to, to, to raczej bardzo, bardzo łatwo mi wtedy odrzucić takie dzieło. To już na poziomie no i tak tytułu ma to subtelny symbol, więc, tak. więc tym kluczem można iść, iść daleko, tak? Więc mówię jakoś, a tym bardziej, że miałem duże, duże jakieś oczekiwania, może nie ze względu na sam film, bo o nim jeszcze wiele nie słyszałem, mm -hmm. oglądałem go na nowych horyzontach. No tak, jeszcze, ale, ale w zasadzie już... się o nim nie mówiło. Nagroda ale w kant za ogromnie. Więc to. No właśnie też, ale też ogromnie mi się podobał poprzedni film Aliczero Wacher czyli, czyli cuda. To no ja dla mnie jeszcze. jest w ogóle cudowny, wspaniały film, którym się ja zakochałem od, od razu. Takie naprawdę 10 na 10. Więc tutaj tak miałem nadzieję, że będzie też coś, coś, coś, coś dobrego naprawdę. No i rzeczywiście do pewnego momentu tak było, ale później ta końcówka jakoś zupełnie mnie odrzuciła. Także nie wspominam dobrze tego filmu i w sumie na, yy, yy, widzisz, Złodziełażki też widziałem na Nowych Horyzontach, potem miałem okazję zobaczyć, drugi raz zrobiłem to z przyjemnością, a na ten film już specjalnie nie poszedłem drugi raz, mimo że znowu miałem okazję, po prostu nie chciałem go oglądać, nie miałem już ochoty. Mm -hmm. I, okay. i jakoś tak nie mam za bardzo ochoty do niego wracać może kiedyś, ale na pewno nie okay. teraz no to zdania widzę są dość podzielone no ale cóż, w takim razie przechodzimy już powoli do tego tematu Mubi. No, mhm. Tak wszystkie trzy filmy pewnie warto zobaczyć, które omówiliśmy teraz. No, no, no, no, e... Wydaje mi się, że to są, jeśli chodzi o marzec, o ubiegły miesiąc, to to, to są takie, takie można powiedzieć, chyba trzy naj, najgorętsze tytuły. No i to są chyba też jedne z ważniejszych premier tego roku, jakby nie było. No właśnie tak. Ze względu na to, czy nam się podobały, czy nie, to jednak są to filmy, które gdzieś tam na pewno się znajdą też w podsumowaniach mhm. roku u różnych osób. No na pewno. Okej. Okay to przechodzimy do tematu tego Mubi. Tak? Ostatnio zaszła malutka rewolucja dla nas, może tak mały krok dla Mubi wielki dla nas, <głos> że opisy tak na Mubi powolutku przeszły w język polski nagle zaczynały, zaczynają się pojawiać na portalu mubi.com e, również polskie napisy. Ta, i coraz tak, coraz częściej bo... co jestem w szoku. Tak. Sobie przeglądałem jako... właśnie ostatnio e, ofertę tego portalu, bo, bo przestałem być jakiegoś czasu aktywnym użytkownikiem i tutaj mi gości mhm. gościnniego udostępnił na, na potrzebę filmu yy, i zobaczyłem, że tylko, nie tylko film z Wardy ma, ma polskie napisy, tylko kilka innych też, co, co byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Mam nadzieję, że to jest krok właśnie, tak jak mówisz, w dobrą stronę. I, i się doczekam takiego Mubi, gdzie będzie w całości wszystkie filmy będą tłumaczone. Choć przyznać trzeba, pokró że jeszcze pokrótce, te... Pokrótce jeszcze czym jest Mubi no może. może tak. Ale mogę jeszcze tak, słówko a propos tutaj... napisów? No, no dobrze. Tylko też trzeba przyznać, że te napisy, one tak jeszcze jakościowo też nie są najlepsze i teraz jak oglądałem na, na, na potrzeby tego podcastu powtórzyłem okay. sobie szczęście Wardy, to widać, że są po, po pierwsze tłumaczone z angielskiego mm -hmm. nie z oryginału a po drugie, no tak jakby ktoś to automatycznie przetłumaczył i potem tylko doszlifował nie wchodząc mm -hmm. jakoś tak, głębiej to, że... nie chodząc jakoś w, głębiej w rzeczywistą treść I, i, i to się czuje także no, jest dobrze, ale jeszcze jest sporo do zrobienia mogło być lepiej, okej okay. No ja jako osoba, która od czasu do czasu coś tłumaczy i tłumaczy to tak bardzo amatorsko, nie mam w twojej fobii, Paweł, tak? Na, zawsze jak nawet zwracasz uwagę komuś, że źle tłumaczę na festiwalach, to ee, ja sobie myślę w głowie, zwróć uwagę, jak on się napracował, jak on musi ciężko... Tak? Ale właśnie Tutaj nie, on się nie napracował, nie, nie. jakby się napracował, to by to zrobił dobrze. To poszło po Może wyciągnąć translatora, po prostu tak. tekst i go tylko poprawić, żeby brzmiał po polsku. No tak to trochę brzmi, tak to trochę jest chyba w tym przypadku. No dobra, ja jestem bardzo, bardzo tak... Może tak, wyba. Wybaczam, wybaczam takie tłumaczenia. Powiem mam od razu, że tylko cztery filmy na 30 zostały przetłumaczone na polski, więc to nie jest jakaś naprawdę rewolucja, tak? ale dla nas coś, coś znak, że może coś się zmieni, może za dwa miesiące już wszystkie będą filmy, może to jest jakiś sprawdzian. Tak? No tak, no, zawsze lepiej niż jeden na pół roku, jak było do tej pory. Tak, bo widzę, że to jest film Kiroku i Czarownica, Życie jest cudem, e, Twarzą w twarz, e, zresztą Inmara Berrymana, tak? E, wreszcie wiem, jak to się czyta. E, no, z, z normalnie, żeby wiedzieli, o co chodzi. Bergmana. Ojej, <laughs> Nie. Dobra, dobra. E, i, film, I film Szczęście, a nie z wady. Ale jeszcze Makas, który właśnie... też, jest, ma, też ma polskie napisy. Mm. Wow, tak. który? E, na, te, te, te, te krótkometrażówki, które się tam pojawiły teraz o Antymorholu i to też miało polskie napisy. Aha. Okej, okay, więc super sprawa, no, to, już, to już jest znaczny procent tego, co tam jest. No Miejmy nadzieję, że Portal Mubi będzie się rozwijał, a czym jest Portal Mubi, o czym powinniśmy już powiedzieć na samym początku. Jest to taki festiwal filmowy w domu, awangardowe, artystyczne, właśnie typowo festiwalowe kino, klasyka. To wszystko, 30 filmów tak miesięcznie, codziennie jeden wypada z puli i jeden dochodzi nowy. I wydaje wam się, że to jest mało w porównaniu pewnie pewnie z Netflixem, czy z czymkolwiek, ale to są zawsze właśnie jakieś takie wyjątkowe tytuły, jeżeli jesteście fanami Art no to to jest e, naprawdę jak taki jeden wielki coroczny tak festiwal filmowy. Masz, macie 365 wyjątkowych filmów, które no, na pewno chcecie zobaczyć, no, jeżeli gustujecie w takim kinie. To znaczy jest pewnie dużo tam filmów powie. takich bardzo mało znanych też, nie? które jest w ogóle, nawet e, mogliśmy nie słyszeć o tych twórcach, jest to też dobra okazja, żeby ich poznać. Jak się wchodzi na film, żeby zobaczyć, kto widział dany film, to czasem do dziesięciu głosów mają te filmy I, i też nie powiem, że one są wszystkie takie znowu dobre. To już nie przesadzaj, że chcemy wszystkie zobaczyć, bo dużo jest takich ja powiedzmy. chcę wszystkie, chociaż dużo jest takich jednak średniaków na białą ścianę no, tak. dużo jest takich średniaków to nie ale to też jest ciekawe nie, jak już czasem też i dobrze coś takiego zobaczyć, ale rzeczywiście można też odkryć znakomite znakomitych twórców i twórczynie tak jak na przykład Mekasa czy czy Zwardę chociażby nie. No to jest świetne uzupełnienie dla tych y, popularnych, tych mainstreamowych, że tak powiem, serwisów VOD, uważam. I gdyby było troszeczkę jeszcze tańsze, to, to na pewno bym korzystał jeszcze chętniej, ale... ale myślę, że dla studentów to jest też okazja, bo chyba nie wiem, czy do tej pory tak jest, ale, do, ale z tego, co się ostatnio orientowałem, to dla studentów było za darmo. Jak, studentów jakiegokolwiek kierunku, więc tam wystarczyło... E, przesłać, przesłać skanę A, legitymacji. No, właśnie, <śmiech> chyba tak. W ten sposób, mhm. tak. Dobrze. To Ania Zwarda, tak, temat odcinka Smutna Wiadomość e, zmarła 29 marca 19 roku tak, w Paryżu w wieku 90 lat. E, Królowa Nowej Fali, w ogóle chyba moja ulubiona reżyserka Nowej Fali. I mówiąc tutaj reżyserka, tak, ja często mówię, że to jest taki problem, że myślicie sobie, mówię, że to jest najlepsza kobieta, która tworzyła w czasie Nowej Fali. Nie, dla mnie jest lepsza również od Godarda czy Truffaut, Może po prostu za małych filmów oglądałem, natomiast no, widziałem wszystkie fabularne filmy, a nie z I to są rzeczy szalenie oryginalne, szalenie pomysłowe, zmieniające styl, teoretycznie zmieniający styl z filmu na film, tak, zawsze ma jakiś koncept do filmu, ale jednak daje się poznać, że to jest jej kino. Powiem Wam, że zawsze miałem problem trochę z nekrologami, tak, u nas na pełnej sali, bo z jednej strony nie czułem, tak, nie czułem, że każdy serwis powinien informować, że dużo serwisów sztucznie, tak jakby informuje też, że ktoś umarł, żeby, żeby po prostu, tak, podbić sobie zauważalność, no ale dlatego, dlatego zawsze nie tykałem się jakoś tego, nie chciałem grzebać w czyjejś śmierci, wiecie. Nie wiem, czy zrozumiecie, że mam z tym problem, czy nie i dlaczego. Ale no tutaj w tym wypadku ja rzadko, rzadko tak miewam, że faktycznie jak jakiś twórca odchodzi, to robi mi się autentycznie smutno. A tutaj, no jednak czuję, że trzeba tak, trzeba, trzeba to omówić, że można to omówić, nie wetuję tak tego tematu, bo mogłem zawetować, jak się pojawił. Wręcz przeciwnie, chcę jakoś tak podsumować również moje oglądactwo tak wardy, którą poznałem właśnie dzięki Mubi. Jakieś 3-4, nawet lata temu, chyba, kiedy, kiedy użytkowałem ten serwis, jeszcze tylko i wyłącznie z Garetem, e, kiedy jeszcze większość właśnie tego nie znała. E, I powiem Wam, jestem zachwycony tym, e, jak ona, tak jak ona zbudowała w ogóle swoją twórczość. E, łącznie, łącznie jej twórczość to jest 49 produkcji. I w tym mamy zarówno telewizyjne reklamówki, zarówno filmy pełnometrażowe, zarówno dokumenty, e, zarówno, no można nawet powiedzieć, że wideo chyba tam jakiś, jakiś był no ale no twórczość dokumentalna tak fabularna i tak jakieś eksperymenty no to zazwyczaj, zazwyczaj tak zajmowało jej, jej filmografię i co jest właśnie no, ciekawe być... jeśli mogę ci wejść słowo no, to to, że właśnie no, wszystkie, te, wszystkie te formy filmowe ona traktowała jakby na równi to nie było tak, że mm. liczyły się tylko fabuły pełnometrażowe, nie a reszta to były jakieś tam dodatki przy okazji tylko ona, i to się czuje, że nawet te krótkometrażowe filmy, czy to dokumentalne, czy fabularne, ona traktowała yy, jakby na równi, prawda, z tymi, z tymi innymi swoimi dokonaniami yy, i one mają taką, całe życie je robiła, prawda, i one mają rzeczywiście ważne miejsce w tym jej mhm. dziele. Życia. No zgadza się. Generalnie, chyba najciekawszym okresem, jeżeli chodzi o twórczość, a nie z Vardy, są lata 60. Tak mi się wydaje, nie, jeżeli miałbym poszanować tak. Się. <laughs> nie? A czemu? Dobrze, to się nie zgodzisz. W takim razie dla mnie najciekawsze są jednak lata 60. Tak? Jej największy przebój, jeżeli można mówić tak w takim kinie alternatywnym o jakichś przebojach, to Kleo od 5 do 7. Dobrze, dobrze powiedziałem godziny. W każdym razie, no taki. Niesamowity, tak, film kręcony w, teoretycznie w czasie rzeczywistym, zajmujący półtorej godziny z życia bohaterki, która dowiedziała się, że umrze, tak, tego, tego dnia, kiedy i przedstawia się jej właśnie czas, który ona spędza na, na spacerach, na zwykłych rozmowach. Eee, coś niesamowicie wciągającego, no szczęście, które teraz troszkę omówimy bardziej, eee, no stworzenia z 1966 roku, gdzie przyjmuje, gdzie znowu ona wzięła na warsztat kino. Gatunkowe, w zasadzie gatunkowe w służbie nowej fali. No i ten okres lat 60 tak zakończony lwią miłością, czyli takim filmem, który nakręciła w Hollywood, nakręciła Ameryce i to wydawało mi się trochę zawsze wariacją na temat Jima i Julesa. I Julesa. W, ale taką właśnie specyficzną, bo starającą się nakręcić to w Ameryce. tak Taki rozwścieczony, głośny film, który też nie jest do końca udanym filmem, ale trudno go zapomnieć. Ja. Więc no, no, no w takim razie jaki jest twój ulubiony? To znaczy ona, ona ma rzeczywiście te okresy, tak dosyć łatwo można je tutaj rozgraniczyć, mm -hmm. chociaż ona w ogóle bardzo często zmieniała troszkę stylistykę, mimo że ma ten swój język taki bardzo wyraźny. To lubiła w różnych stylistykach robić filmy i właśnie rzeczywiście ten nowofalowy taki już od początku od połowy lat 50., prawda, bo pamiętajmy, że ten nie debiut to jest 55 rok, kiedy został wypuszczony 54, gdy go kręciła, więc na długo jeszcze przed tym przed chociażby do utraty tchu Godarda, prawda? Więc to jest też ważne i masz rację, że to są świetne filmy i jedne z najlepszych. Kleo to należy do Arcydzieł rzeczywiście Wardy I, i te lata 60. są niesamowite, ale nie można powiedzieć, że są najlepsze, bo w latach 70... E, moje ulubione. No to, dlatego, to, to, że w latach 70... No takiego. tak, bo w latach 70... No to tak, to wiadomo, że każdy ma ulubiony, ale w latach 70. ona troszeczkę yy, spuściła stonu, mniej kręciła, z tego powodu, że wychowywała dzieci. I co ciekawe, wtedy też robiła filmy najbardziej feministyczne. To jest takim paradoksem, nie? że tutaj będę siedzieć w domu wychowywać dzieci, a będę kręcić filmy, filmy feministyczne. Właśnie... Sobie odreagować trochę. Tak. Jedna śpiewa, druga nie. Na przykład to taki najbardziej znany przy, y, przypadek w jej dziele prawda, musical o aborcji. Natomiast, czy też kłamliwy dokument, niesamowity też film, który jest poniekąd można rozumieć też trochę jako dokończenie szczęścia, o którym będziemy mówić natomiast y, wtedy też zrobiła taki ciekawy rzecz, jak y, taki dokument Dagerotypy nakręciła mm -hmm. z, film y, o swojej ulicy, właśnie dlatego, że nie chciała opuszczać swoich dzieci. Siedziała, zajmowała się nimi i kabel jej sięgał tylko 90 metrów od kamery <gry> i tam w, w obrębie tych 90 metrów zrobiła film o ludziach, którzy mieszkają obok, na ulicy y, Dagera, Rydager, gdzie mieszkała całe swoje życie, od lat 50 do śmierci. Obok cmentarza Montparnasse, gdzie jest pochowany jej mąż, był później Demi, Żaktymi i gdzie ona sama w końcu spoczęła, więc całe życie w tym jednym miejscu, więc no to był też taki ciekawy, chociaż krótki okres, natomiast lata osiemdziesiąte są często pokazywane jako jeden z, na, z największych jej też najbardziej płodnych okresów i, i początek dziewięćdziesiątych. Bez dachu i praw przede wszystkim, prawda? Ale też właśnie takie, takie krótkometrażówki jak Ulisses czy inne, czy powiedzmy Kung fu master, prawda? W latach 90. Tak, dziewię... tak. Czy w latach 90. już poszła w bardziej takie osobiste rzeczy? One były też wcześniej, przez całe życie to jest bardzo osobiste kino. Tam się wciąż pojawia jej rodzina, czy dzieci, czy inni, czy właśnie bliscy, czy osoby, których spotyka na swojej drodze. I w latach 90. to się nasila, to już są autoportrety niemal, że o sobie robi filmy, albo o swoich bliskich, o swoim mężu trzy filmy zrobiła wtedy w latach 90. i początek 2000. -tych. no i prezentuje się jako, że jakby zrasta się z kamerą na starość, bo wreszcie ma tą kamerę taką cyfrową, ona nie bała się tych cyfrówek, które są tak często krytykowane, cieszyła się, że może wziąć małą kamerę ze sobą i pójść wszędzie i nagrywać wszystko i najlepszym takim przykładem jest taki jej y, miniserial, można powiedzieć takie półtora godzinne odcinki, chyba pięć tych części jest a, a nie z, y, y, De La Varda, tak, stąd dotąd. To jest tak się tak. to tłumaczy często, Aha. gdzie po prostu jeździ ze swoją kamerą i kręci. Przede wszystkim o sztuce jest to film. O artystach, których lubi, których spotyka, których ceni, pokazuje ich dzieła, pokazuje ich wystawy, pokazuje, rozmawia z nimi i tak, i tak filmuje, jak jest w samolocie, jak jest gdzie indziej, w hotelu. Taki bardzo osobisty pamiętnik. I zaczęło się to od tego słynnego dokumentu Zbieracze i zbieraczka z 2000 chyba roku, tak, 2000 rok, gdzie mhm, właśnie po raz taka. pierwszy sięgnęła po tę, po tę technikę i pokazała, że ona jest taką osobą, która zbiera właśnie te, te strzępy rzeczywistości, obrazów, historii i robi z nich bardzo, bardzo ciekawe filmy. Więc to jest też niesamowicie ciekawy okres, prawda? I jej jakby ukoronowaniem jest są te jej autoportrety, Twarzy, ta Warda Wenius Agniesz, którego jeszcze nie widzieliśmy ostatni film, czy plaża jest wcześniej, czy poniekąd też i twarze plaże, które są jakąś, jakąś logiczną kontynuacją tego. No więc mówię, tutaj te wszystkie okresy, one mają naprawdę niesamowite rzeczy i, i możesz mieć jakieś ulubione, oczywiście każdy ma, ale nie można powiedzieć, że jest najlepsze. Ona się dosyć mocno zmieniała i w każdym z tych okresów zrobiła arcydzieła, więc no... Więc będę, będę bronił tej tezy. <grym> to właśnie mi, Paweł, uświadomiłeś, jak ja mało jeszcze o niej wiem. I z jednej strony słabo, wstyd, a z drugiej strony cieszę się, że, że będę mógł sobie no tak, jeszcze... Tak, będziesz mógł pod... to poznać. Tak. tak, to wszystko poznać, bo, bo do tej pory właściwie do wczoraj to znałem jej tylko dwa filmy i tak zupełnie wyrwane z kontekstu, czyli ten, jak powiedzieliście, najpopularniejszy kle od 5 do 7, który mnie już wtedy zachwycił bardzo i, i ujęciem tych, tych paryskich uliczek i, i samą bohaterką, która, która przewartościowuje, z, musi z dnia na dzień właściwie przewartościować cały swój światopogląd. W ciągu paru no, godzin, nie? Tak, tak właśnie i niesamowicie to, to zostało ujęte. No i z drugiej strony widziałem jej przedostatni film właśnie, czyli Twarze plaży, gdzie mogłem poznać samą autorkę jako, jako bardzo, naprawdę bardzo ciepłą, bardzo życzliwą i taką z wielkim, taką osobę z wielkim sercem do ludzi. I naprawdę pomyślałem sobie wtedy, że, że chciałbym mieć taką babcię. Jakbym... Ona sama bardzo lubiła to Nie słowo mówię. ciepły i go używała. I mówi, że ona chce, żeby jej filmy były ciepłe. Tak, I no, tak, no. tak mówiła, bo ona była samoukiem, ona nigdy żadnej szkoły filmowej nie kończyła. Studiowała filozofię, literaturę oraz historię sztuki i ym, była też fotografką na początku. prawda? Ona niesamowite zdjęcia robiła do końca życia yy, i wystawy. Później na stare lata jeszcze została, jak mówiła, młodą artystką wizualną w wieku 70 no tak, lat. Te, te natomiast W twarzach, plażach to to widać. Tak, natomiast powiedziała, że nie chodziłam do szkoły filmowej, ale chodziłam do kina i po ulicach i ciekawość była moją nauczycielką, ciekawość, nie? I ta ciekawość połączona z taką empatią, nie? Ciekawiły ją ludzie, ciekawiły ją miejsca i jakieś problemy, nie? I to wszystko było też bardzo osobiste. Ona mówiła, że to ukuła sobie takie, taki termin na swoje dzieło. Nie wiem, czy to potrafię po francusku przeczytać. Cine Criture, który można przetłumaczyć jako kino pisanie. Chodziło o to, że ja piszę, mówię, ja piszę, ale zamiast, zamiast długopisu czy tam jakiegoś pióra używam kamery. I ona często jest też narratorką w tych swoich filmach. Nie nawet w fabułach, co jest dosyć ciekawe. Miesza bardzo też, miesza gatunki, miesza znaczy, esej z biografią, z autobiografią, z portretem, z fabułą, z dokumentem. Często jest to wymieszane. Bardzo często fabuły są inspirowane autentycznymi postaciami. Autentyczne postacie się pojawiają w fabułach. W dokumentach też są różne fikcyjne elementy, więc no, to, to jest takie takie właśnie kinopisanie, nie? bardzo osobiste, ale też i polityczne. Ona była feministką i mówiła zawsze, że to, co jest osobiste, jest też polityczne i nie jest to może takie nahalne, ale gdzieś jest. I to też będę miał przy okazji pytanie do Was, przy okazji szczęścia właśnie. Czy myślicie, że szczęście jest filmem feministycznym, czy nie? Nie wiem, czy możemy przejść już do tego filmu no e, to, to wykrakaliśmy tak, więc, <śmiech> tak, więc chyba można możemy przejść. przejść uwaga, ciąg dalszy zawiera spoilery filmu Szczęście jeśli nie chcecie poznać szczegółów dotyczących fabuły, przewincie do 52 minuty podcastu no bo on jest taki dosyć, jest taki dosyć um, niejednoznaczny. I może, żeby nie, nie zdradzać za wiele z fabuły, to tak tylko słowo, nie, że opowiada historię mm -hmm. małżeństwa i romansu. Nie? No, trzeba by to jednak było powiedzieć, tak. że w pewnym momencie dochodzi do romansu, mąż zaczyna mieć romans z inną kobietą. No ale może mm -hmm. już nie zdradzajmy, jak się to dalej wszystko potoczy. Tak. To znaczy, no możemy punkt wyjścia, tak? Główny bohater François jest jest szalonym wyznawcą szczęścia. Tak? Te słowo szczęście mm -hmm. pojawia się w ogóle w tym filmie. No, setki razy nie... chyba. <grym> Może tak, nie setki, no, no ale, ale rzeczywiście bardzo często. Tak. On nie wierzy ani w strach, ani w stres, e, ani w cokolwiek w tym stylu. E, wręcz przeciwnie, kocha swoją żonę, kocha swoje dzieci, uważa, że jest z nimi szczęśliwy. Ale gdy napotyka na drugą kobietę, no, to też nie zamierza z niej rezygnować. Mm -hmm. Nie z rezygnując przy tym z... ze swojej rodziny. Tak. Tak, będziesz szczęśliwy z dwiema kobietami, i yy, yy, jeżeli one mają w tym problem, no to one będą miały w tym, nie, w tym problem. Nie, nie, on tam powiedział wprost, że jeśli chcesz, to ja ją zostawię. Powiedział tak żonie swojej. Pewnie, mm. ci, kiedy już jej wyznał? A tego... Tak, powiedział jej, jeśli, jeśli chcesz, to ja ją zostawię. Ale nie rzeczywiście, nie swoim, ale. No, ale rzeczywiście jest tak, że tak, jak mówisz, próbuję to robić, tak jak mówisz, Adrian. I, yy, I rzeczywiście w jego filozofii to się jakoś układa wszystko w głowie, nie? że można być szczęśliwy z różnymi osobami i tam wprost mówi, że szczęście się sumuje, nie? Że, mm -hmm. że jakby mam to szczęście, mam to drugie szczęście i jeśli te, dwie szczę te dwa szczęścia połączę, to będę miał więcej szczęścia. Więcej nie? szczęścia. No, coś tak, tak jak to można to uprościć, ale on to tak mniej więcej tłumaczy. Mm -hmm. Tak, tak, zdecydowanie właśnie, właśnie taki światopogląd wyznaje. Nie wiem, czy to, czy to można powiedzieć, że to, jest, że to jest taki skrajny hedonizm, czy, czy jednak nie, bo tutaj, tutaj też jest. No właśnie pole... nie, nie byłem do końca mm -hmm. tego pewien, bo generalnie on dba jednak tak o wszystko. Dwa o swoją pracę, tak, dwa o obie kobiety, dwa o swoje dzieci. E, I to jest e, tylko, tylko, że tak generalnie e, nie myśli, tak, nie myśli również w ten sposób, żeby spojrzeć z ich strony, czy będzie im to przeszkadzać wręcz przeciwnie, on oczekuje od nich, że one również będą wyznawały te szczęście i ignorowały, tak, ignorowały jakieś swoje zachowania, typu zazdrość, typu nie wiem właśnie e, jakieś oczekiwania, oczekiwania wobec niego, których nie jest w stanie spełnić no w ten sposób bo tak właśnie, w ten sposób myśli bo właśnie czy ten film jest oskarżycielski wobec bohatera czy nie czy on jest, czy on jest yy, właśnie yy, pochwałą takiego mega liberalnego podejścia do życia czy, czy może pozostawia to bez oceny bo mi to No właśnie, właśnie nie on nie jest taki tak on jest taki dosyć niejednoznaczny w tym wszystkim bardzo komplikuje tą sytuację bo na przykład zauważcie, że on wcale nie kłamie on mm, kilka no tak, razy tak, podkreśla on, tak, on kilka razy podkreśla że nienawidzi kłamstwa i lubi być szczery i kiedy w końcu wprost ona, no nie mówi o tym, prawda, wprost swojej żonie na początku, ale kiedy ona go wreszcie pyta, no to wyznaje jej wszystko. I to nie jest tak, że też ignoruje jej pragnienia, nie? Bo mówi jej, że jeśli będziesz tego chciała, to ją zostawię, ale jednocześnie daje się wyczuć, jakby oczekiwał od niej, to co Adrian mówiłeś, że ona jakby się z tym pogodzi. Mhm, nie? Akceptacji też. Że zaakceptuje to. No jak się to kończy, to już nie będziemy mówić. Natomiast, no właśnie, jak to ocenić? Czy to jest oceniane, czy nie? I czy właśnie, dlatego zadałem to pytanie, czy można ten film uznać za film feministyczny? Nie, bo ona jednak pokazuje... Tak, bo skupiliśmy się w sumie na postawie bohatera, tak? Natomiast co czują, co czują bohaterki? Eee, fajnie, że zadałeś to pytanie, bo... Nie, bo to jest nie, ważne też, zadawałem. to jest ważne też chyba, tak mi się wydaje. Właśnie jak go oglądałem wczoraj, jeszcze raz, powtórnie, to sobie tak pomyślałem właśnie to pytanie zadałem, bo ono jest ważne dla Anies, bo wiemy, że ona była feministką i yy, kręciła wprost filmy feministyczne. Yy, I właśnie, jak, jak w tym wszystkim usadowić też ten film? Mm -hmm. uh... I tak trochę się nad tym zastanawiałem i tak mi się wydaje, że troszeczkę widać tutaj, jakby próbowała pokazać, nie wiem, czy to chciała zrobić, ale tak to odczytuję, jakieś takie męskie uprzywilejowanie też w związku. W jak, czy w, w jakimkolwiek związku właśnie damsko-męskim, nie? Że, że to facet sobie może na coś takiego pozwolić, bo jest też to bardziej kulturalnie akceptowane, bo jednak on nie, nie on siedzi z tymi dziećmi w domu, prawda? Wychodzi, pracuje poza domem, jeździ tak, gdzieś, miał on, gdzie on indziej, prawda? Miał bardzo on bardzo dużo jest, swobody. Tak? tak, miał dużo swobody. On sobie może mieć taką filozofię, nie? Natomiast kobieta nawet jakby chciała, to jest uwiązana w domu ma taką, a nie inną pracę i, no, i tak inaczej to wygląda inaczej też ten świat odbiera inaczej by też była oceniona, gdyby to ona na przykład coś takiego zrobiła nie? Też, też tak patrząc nawet na, na społeczeństwo nie? i tak to, to były moje takie spostrzeżenia nie wiem czy ona rzeczywiście to miała na myśli, ale może tylko chciała po prostu pokazać taką sytuację ale jeśli spojrzeć na to z tej strony, no to wtedy okazuje się, że jest to też film poniekąd feministyczny. Chociaż nie jest to takie oczywiste. No tak. Chociaż w tej bezmiernej wierze w szczęście, tak, François, no on zezwala swojej żonie, tak, że też wiesz w szczęście i weź sobie, rób, rób sobie co chcesz, tak. Więc yy, bardziej... Ale właśnie to jest pokazała dalej. Później jest taki jeszcze dokument, znaczy film, który właśnie ma, miesza dokument z fabułą. Nazywa się to po polsku Kłamliwy Dokument. Gdzie jest właśnie pokazana historia kobiety, która jest sama z dzieckiem. I to dziecko gra zresztą syn, Matthew Demi, syn wardy. I, i, i gdzie jest właśnie taka sytuacja pokazana, nie? że ona już jest w pewnym momencie sama nie? odeszła. Ja już nie pamiętam w szczegółach, bo dosyć dawno widziałem ten film, ale wiem, że, że bywa on odczytywany trochę jakby poniekąd um, antyteza, czy może źle słowo antyteza, ale jakieś tam dopełnienie o. Tego, tego filmu Szczęście. Nie? Tym bardziej, że nie wiem, czy wiecie, tu coś wspominałem to Adrianowi o tym, że, y, że ten zarówno ten Szczęście, jak i ten kłamliwy dokument, y, który powstał na początku lat 80., y, jest jakoś tam inspirowany też własnymi doświadczeniami Wardy. Bo my pamiętamy, że ona była żoną z y, y, Akademii, który rzeczywiście byli kochającym się małżeństwem, do końca życia przy nim y, była ale może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że on był biseksualny i miał właśnie sporo yy, takich romansów poza z mężczyznami. I rzeczywiście doszło do... Czyli znowu mamy taką podobną sytuację jak w tym filmie, Szczęście, nie tylko tam chodziło o facetów, co jeszcze bardziej komplikowało tę sytuację, nie, że tu jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy szczęśliwą rodziną, ale czy tobie nie przeszkadza, że będę miał przygody, Yy, yy, gdzie indziej, nie? I ona tak, była tego nie... świadoma i jak to tolerowała? Uh -huh. Tak, była tego świadoma yy, i właśnie y, tutaj jest chyba wyraz jej też rozterek w tym wszystkim, tak mi się wydaje. Dlatego, że ona w pewnym momencie do, do pewnego, przez wiele lat jeszcze to akceptowała, ale w pewnym momencie oni się rozstali. I właśnie wtedy zrobiła ten kłamliwy dokument. To był w momencie, kiedy oni, oni od siebie odeszli i potem się znowu zeszli na powrót. Już trwała przy nim do końca, do jego śmierci na AIDS, bo on zmarł na AIDS. I, i już jakby do końca była przy nim. Nie? Także jakby to też na sobie to wszystko przerobiła. A byli też szczęśliwą rodziną. Nie? Ona jedno dziecko miała z kim innym wcześniej jeszcze. On później adoptował tą córeczkę Rosali, a z nim miała tego syna. I znali się, bo oni się bardzo szybko poznali. Oni Poznali się w 1958 roku, od razu ze sobą praktycznie zamieszkali, pobrali się w 1962, czyli to było niedługo po tym, jak w ogóle ona zaczęła tworzyć. No i do końca życia jednak jakoś tam byli razem z tą swoją przerwą. nie? Także wydaje mi się, że też ten film jest taki bardzo osobisty. Jeden też, tak jak i inne są osobiste, tutaj może w bardziej ukryty sposób, ale pewnie to były jakieś dylematy, podejrzewam też i jej. To jest, to jest niesamowite, że to jest ten no. film w takim razie ma jeszcze tą wartość autobiograficzną, bo ja go odbieram również w ten sposób, w jaki odbieram wiele filmów, wiele moich ulubionych filmów i szczęście też w sumie plasuję gdzieś tam na szczycie tak, filmów, które, które widziałem. Bo on jest takim łamaczem moralności, takim filmem zadającym pytania na temat tego, ile takich ludzkich odruchów, które uznajemy za naturalne, możemy odrzucić i czy jeżeli je odrzucimy, to czy będziemy, czy dalej będziemy w stanie funkcjonować, czy uzyskamy jednak coś lepszego, tak w pójdziemy level wyżej w, naszy w naszym osobistym właśnie poszukiwaniu tego szczęścia, czy, e czy nie będziemy w stanie bez tego żyć, pomimo, że to nam sprawia problemy, tak? E tutaj bohater odrzuca praktycznie wszystkie, tak? Ale możemy sobie zadać pytanie, e ile byśmy w stanie byli e z tego bohatera również czerpać, tak? Z jego zachowań i czy faktycznie nie dałoby nam to jakiejś satysfakcji, więc tutaj jest ten film taki trochę nieoceniający jednak. E taki bardziej zadający pytanie do widza. ile? Tak, tak, zdecydowanie. I też zauważcie, tak, że... No mów, mów Krzyś. Jak Ja go mimo wszystko, ale to widocznie każdy widzi ten film tak, jak chce widzieć, tak jakoś zgodnie ze swoim, nie wiem, przemyśleniami, światopoglądem i, i tak dalej. doświadczeniami, ja to, Tak, doświadczeniami właśnie. Ja, ja, to, ja to odebrałem jak stosunkowo konserwatywny film. A w jakim znaczeniu? W jakim sensie? Znaczy, no, no konserwatywny obyczajowo, to znaczy... Mimo, że bohater nie jest jednoznacznie oceniony przez reżyserkę, to jednak jest zasugerowane, jest zasugerowane, że on po prostu jest, no, jego postawa krzywdzi jednak te kobiety. Tak, tak, tak. No jest to tak wyraźnie pokazane, że jest to jakieś tak. niszczycielskie, nie? Tak, tak. Że, że może, może on nawet tego nie robi świadomie, bo on jest szczery w, ty, w tych swoich uczuciach i w tym, co robi, tak jak powiedzieliśmy, że on nie kłamie, ale jednak, jednak robi krzywdę. I, no bo i, zauważasz, czy... co mnie też Przecież uderzyło. Chcę, ja, żebym powiedział dokładnie, co mam na myśli, mhm. musiałby być spoiler, a nie chcę tego robić, ale, no tak. ale w każdym razie, no, znajecie sobie sprawę, jak, jak on się jednak kończy, nie? No ale zauważcie właśnie, jak też mu bardzo naturalnie to przychodzi, nie? Mhm. Ta, ta zdrada, mhm. nie? Tak jakby to było takie tak. Tak, takie, taki właśnie, takie byle co, taki nie? Takie mhm. nic, nie? O, dobra, spotkałem kogoś, spodobała mi się, i to jest dla niego jakieś takie łatwe, nie? I to znowu jest tym, tym, tym takim męskim nie? sposobem, który mi daje, że ona tu troszeczkę, troszeczkę krytykuje. Ta łatwość nawiązania romansu, taka jakaś naturalność, nie? Tak, zmieniają się te pory roku, nie, wszystkie wokół. Tak, tak, właśnie to, właśnie tak, to, też, to też jest ciekawe, jak jedna a... pora roku przechodzi w drugą i w jakim kontekście, tak? Tak, tak. I, Co to, i, właśnie, w ogóle, jak już, jak już o tym wspomniałem, to, to w tym momencie chcę wspomnieć, że y, ogólnie kolorystyka w tym filmie i barwy grają ogromne znaczenie. To, że, tak, to, że wygląda. on plastycznie świetnie. jest niesamowity tak, i jest też jest po prostu formalnie. niesamowity. On je kupił od pierwszego ujęcia, y, kiedy, kiedy widzimy czołówki. słoneczniki. Tak, tak. tak, od czołówki właśnie, kiedy widzimy słoneczniki i i tą rodzinę w tle zbliżającą się w stronę kadru, yy, te przebitki na słoneczniki, no po prostu ja już, ja już od razu mówię wow, już jestem urzeczony. Tak, widać tutaj wielką, <sum> niesamowitą też wrażliwość tak. wizualną, walkę, tak, czego tak, czasami, tak, tak, tak czasami tak, tak nie doceniamy w tych jego filmach, mm -hmm. że ona jednak była świetną fotografką, miała niesamowite Właśnie. oko. To ale poza jak tym, jakieś impresjonistyczne obrazy. W ogóle. Ale to ma też znaczenie bardzo dla filmu mi się wydaje, bo hmm. tak, tak, bo... To, to tak jest taka sielanka, treścią. prawda? To jest taka sielanka... Rodzina, sielanka jest też przecież muzyką te pierwsze sceny, sceny, tam cały czas ta. gra. Te pierwsze sceny przecież to są takie sielankowe, rodzina, jak z jakiejś reklamy. Słuchajcie, rodziny, jak oni wyglądają tak? w ogóle, ich twarze, tak? takie niewinne, gładkie, e, to jak tak. mówią, tak? z takim totalnym spokojem. E, a w tym wszystkim jest ta niejednoznaczność moralna, która gdzieś tam kontrastuje tak? z totalnym tak no, pastelowością świata, które... Ale to, to też jest jakimś wyobrażeniem takim naszym kulturowym szczęścia, nie? Już mm -hmm, od mm -hmm. czasów właśnie, powiedzmy to jeszcze zostało tak bardziej zbanalizowane i spotęgowane przez, przez dzisiejszą reklamę i media. Widzimy tak. te wszystkie szczęśliwe rodziny w reklamach serków topionych i, i płatków śniadaniowych. I trochę to tak wygląda. I nie wiem, czy zauważyliście też, że tam bardzo często... Różne reklamy, napisy na murach się pojawiają się w tym pojawiają. filmie hmm. i one I jakoś one tak komentują to. Tak, komentują właśnie to, co się dzieje na ekranie. Tak, byśmy chcieli pokazać, że widzicie ten, te nasze wyobrażenie szczęścia, również to kulturowe, jak się ma jakby do rzeczywistości, jak w pewnym sensie się kształtuje, a jak z drugiej strony też nie jest, jakby nie jest dopasowane do rzeczywistości, jak rzeczywistość hmm. się też temu wymyka. Tak i ta sielankowa wymowa tego filmu, znaczy sielankowa m, uczucie, uczucie, sielanki towarzyszyło mi przez cały sens. nawet kiedy to zaczęło się, sprawy zaczęły oh. się komplikować, to jednak te, te sceny, ta muzyka i, i, i te wszystkie sekwencje, cały czas tak jakby reżyserka sugerowała, że... W świadomości tego bohatera nic się właściwie nie zmieniło. Cały czas jest, cały czas jest wesoło i... Tak, miło. przecież to zakończenie jest przerażające. Tak, tak. Ono jest a, tak a piękne, to że go, smutno właśnie. tak Przecież to zakończenie, gdybyśmy tylko obejrzeli samą tą scenę, nie znając co się działo wcześniej, prawda, yy, to widzimy też znowu kochającą się rodzinę yy, i yy, no piękne, super, śliczne, ale tymczasem ono jest tak przerażające, tak smutne. Jest taki niesamowity kontrast formy i treści, nie? Yy, tak jakby, jakby ktoś jakby nie chciał się z, zmierzyć z tymi pytaniami, które ten film stawia, to mógłby go sobie obejrzeć tak na dobrą sprawę, no, jako taką przyjemny, przyjemny filmik, nie? Bo on tak wygląda. Tak. Tymczasem tym to jest tylko pozór. Nic się nie zmieniło. Tak, Tylko to nic jest właśnie zmieniło, pozór. Te... Tak, tak, To są w zasadzie dwie tylko bliźniacze sceny. pora roku sceny. się zmieniło. Tak Pora roku, no i coś jeszcze, ale to już nie zdradzamy. No ja <laughs> myślę, że prawie wszystko zdradziliście. <laughs> Więc... <laughs> Trzeba będzie to chyba same. jednak walnąć, że nieznaczne spoilery, tak? Albo znaczne spoilery. No, no niby... niby nie no no staraliśmy się, nie. ale o tym filmie rzeczywiście trudno mówić bez, no trudno, bez wchodzenia cholernie. w szczegóły. No dobra, no w każdym razie polecamy go bardzo. Jeśli, jest, jeśli jeszcze traficie na Mubi albo gdziekolwiek, kiedykolwiek to naprawdę jeden plasuje się jeden z najciekawszych filmów jakie widziałem w ostatnim czasie na pewno i, i bardzo mnie zachęcił do, do dalszej do zgłębiania jeszcze dalszej twórczości Wardy i na pewno te, te filmy które Paweł wymieniłeś będę chciał po nie jak najszybciej sięgnąć my zaznaczymy to Ja tak polecę w... jeśli mogę jeśli mogę tak polecić takiej najbardziej najważniejsze najfajniejsze filmy to zdecydowanie właśnie, właśnie to się... tą Kleo od 5 do 7 się... Ja też bardzo lubię jedna śpiewa, druga nie, ale również, ale takie szczególnie ważne to są Kung Fu Master, yy, Zbieracze i Zbieraczka. A są prawda? wszystko fabuły, czy też dokumenty? Zbieracze i Zbieraczka. Ruch. Tak. Tak. Ale mówię, to jest też często tak, tak wymieszane trochę, nie? To ja dodam jeszcze, że w opisie tak i tak damy znać. E, więc e, i tak, jeżeli te spoilery, tak, e, jeżeli boicie się spoilerów, my to zaznaczymy, a wy będziecie mieli okazję potem obejrzeć sobie, obejrzeć sobie ten film i wtedy wejść w, tak, w dyskusję również z tym, co mówimy. A jeszcze jeden film przecież, przepraszam, ale ten muszę powiedzieć, bez dachu i praw. Mm -hmm. Zresztą, Złoty Lew w Wenecji. Y y tak, zresztą mam, mamy tekst na pełnej sali <głos> o tym filmie który sam napisałem, więc polecam taka mała autoreklama ale nie, to jest rzeczywiście ważny film w jej dorobku i ona sama mówi, że to był jej ulubiony, jeśli nie najważniejszy dla niej film właśnie, właśnie Bez Dachu i Praw który mówiła, że jest troszeczkę odpowiedzią też na Kleo od piątej do siódmej ale to już mówię, to byśmy, jakbyśmy zaczęli mm. o tym mówić, to już kolejny podcast, dość dobra Okej, okay, dorzucimy jeszcze teraz po temacie odcinka, tak na samym środeczku, kilka rzeczy, które, które rzuciły nam się tak w oczy w kinach. W kinach, festiwale, gry, książki, cokolwiek, tak, cokolwiek nam się podobało. Tak, taki. Kącik postanowiliśmy stworzyć na szybko, gdzie, gdzie omawiamy rzeczy, które aktualnie nam w głowie siedzą. Tak. I tak, od 4 do 7 kwietnia um, była, była możliwość zobaczenia 16. edycji Święta Kina Niemego, a raczej Święta Niemego Kina, które zawsze czytamy odwrotnie, już mówiliśmy o tym w podcastie podsumowującym poprzednie Święto Niemego Kina. I w tym roku bohaterem tej edycji, tak czterodniowego mini festiwalu, był Sherlock Holmes. Kino związane z, tak, z postacią Sherlocka Holmesa. E, powiem wam na początku, że jak zobaczyłem program, właśnie, gdzie. 70% filmów będzie dotyczyło postaci Sherlocka Holmesa, a to z tej okazji tak wybrano akurat taką postać dlatego że w 2009 roku w piwnicy kościoła w Sosnowcu odkryto zbiór taśm filmowych i okazało się, że jest tam również pies Baskerville'ów, tak, zaginiona kopia psa Baskerville'ów Oswalda z 29 roku, więc no, było nie było wydarzenie, tak, Świat, światowe wydarzenie dla kina, które związane jest z Polską i to z Sosnowcem jeszcze jak na Pironie. Ale że w kościele, wiecie tak. co? <grymne> no tak. E, więc psa skrywilów akurat w kościele tam trzymali. <grymne> no więc powiązano to wszystko tak z 16. edycją Święta Niemego Kina, odrestaurowana wersja Psaba Skrewilla trafiła na nasze ekrany, eee, a raczej na ekrany tak iluzjonu, można było zobaczyć z muzyką na żywo, a przy okazji tak mówię, 70% filmów również było związane z szerokim Holmesem. Obawiałem się strasznie tak oglądać psz, kryminałów y niemych kryminałów jeden za drugim pod rząd, a okazało się, że jednak święto to nie jest to nie jest tak, że program jest brany od czapy, okazało się, że podeszli do tego tematu tak bardzo swobodnie i tak na ludzie, że znalazły się tam takie filmy jak o już sobie zerkam w program takie filmy jak Zagadka nadmuchiwanych ryb, gdzie mamy do czynienia z parodią Sherlocka Holmesa i gdzie mamy bohatera, który się nazywa Coke Any Day co przetłumaczy jako kokaina i mamy film z 15 roku gdzie główny bohater jako taka właśnie, właśnie satyra na temat Sherlocka Holmesa prowadzi śledztwo, a przy okazji pomagałem mu w tym narkotyki. I on bierze i ćpa tego tyle, że byłem w szoku, że w 15 roku można zobaczyć taki film. I tak samo tak samo można było zobaczyć taki film jak Filibus, gdzie ku, ku mojemu zaskoczeniu to była światowa premiera tak, tego filmu. Była to też taka bardzo, bardzo na siłę nawiązanie do filmów z Sherlocka Holmesa, a tak naprawdę to była taka wersja kobieca i tutaj też plusik dla feministycznego kina, tak, kobieca wersja Fantomasa, gdzie mieliśmy kobietę Fantomasa tytułowego Filibusa, która właśnie tak, i mieliśmy też odpowiednik inspektora Żdźiva i takie starcie właśnie tych osobowości. To był włoski film z 15 roku również, więc bardzo nieszablonowy tak, program. Obejrzałem na tym, na tym feście całą masę wyjątkowych filmów. Zacząłem co, co prawda ten festiwal tak niefortunnie, bo z Sherlocka Holmesa z roku 16 i to, jest, to była amerykańska adaptacja jednej z książek, tak, a raczej wątków z książek Sherlocka Holmesa i to był dość długi i no, nudny film, było nie było, ale potem już okazało się, że święto nie niemego kina, to jednak święto nie niemego kina, oni wynajdują w niemym kinie takie perełki, mieliśmy tam zarówno niesamowicie tak dynamiczny film, jak Znak Czterech z bodaj 24 chyba roku, 23 mieliśmy film za drzwiami, totalna perełka, film, który no miał zero głosów na film webie, zanim, zanim się pojawił i okazało się, że ostatnie 20 minut jest tak trzy Mające w napięciu i tak ważne dla współczesnego kina, że wow. A największą niespodzianką, największym takim wydarzeniem tegorocznego święta niemego kina było pojawienie się Sergea Brom Bromberga, to jest taki Indiana Jones niemych filmów. On wynajduje, szuka po świecie niemych filmów, odrestaurowuje je i on sam osobiście pojawił się, żeby przedstawić nam kilka odnalezionych takich perełek, takich wyjątkowych właśnie filmów, rzeczy, które też nie znajdziecie na filmwebie, a raczej w dużej, dużej części, bądź rzeczy, które już znacie, ale w innej interpretacji i sam prezentował, przedstawiał te filmy, robił performance show eee, tak jakby do tych filmów, które mieliśmy tam już w programie ustalone i wiemy, że je zobaczymy, zawsze robił również jakiś bis i pojawiał się jakiś film, którego nie było w programie, który pojawiał się w wyjątkowej interpretacji eee, no, na jedną z animacji nawet tak, zrobił taki show, że ta animacja opowiadała o tresowaniu dinozaura i Serge przyniósł bat, e, przyniósł owoce, zaczął karmić tego dinozaura na ekranie. No, oczywiście, to wszystko na niby, nie? I poprosił, żeby włączyć do tego publiczność. I, e, razem, tak z resztą publiczności, dosłownie darliśmy ryja i krzyczeliśmy na tego dinozaura i trasowaliśmy dinozaura na ekranie. Więc e, te seanse, które rozpoczynały sobotę i niedzielę, tak z e, Serge'em w roli głównej, to były. E, też przeżycie festiwalowe, coś czego oczekuję od festiwali, żeby mnie zaskoczyły, żeby to nie było tylko siedzenie i oglądanie filmów. No. no to fajnie, że taka trochę interaktywna mm -hmm. rozrywka to się pojawiła tutaj. A jak oceniasz w stosunku do lat zeszłych? E, oglądałem tylko Święto Kina Niemego, tak byłem, uczestniczyłem tylko w Święcie Kina Niemego 15, mm -hmm. czyli rok temu. E, mm -hmm. Jak mówię, rok temu byłem zaskoczony, że też wzięto Kino nieme i myślałem, że będzie dość takie grzeczne i tak dalej, a okazało się, że w dawnym roku wszystkie filmy były o seksie. Tutaj też mieliśmy mnóstwo seksu, narkotyków, przemocy w tych filmach. Jestem, podziwiam dobór filmów przez organizację organizatorów Chociaż oczywiście tak, to jest tylko taki smaczek, który, który zawsze level wyżej tak podnosi moją ocenę festiwalu. Natomiast nadal jestem zachwycony, że oni potrafią znajdować filmy, których zupełnie nie znamy. Chociaż wydaje się, że kino nieme to jest mały zakres. To oni potrafią dalej coś wynaleźć, co zachwyci mnie, zaskoczy. Uważam, że poziom jest równy. tak 15. Święto niemego kina było świetne. Tegoroczna edycja była świetna. Muzycznie mniej się trochę skupiłem, było trochę chyba jeszcze mniej różnorodnie. Chris by, Chris, Chris by na pewno ocenił to negatywnie, bo już w tamtym roku mówił, że jest, było za mało różnorodnie, ale nadal pojawiały się takie interpretacje, tak, które no, wywarły na mnie wrażenie, tak zapamiętałem je. No, między innymi Jacaszek, który podnosił napięcie filmu jeszcze bardziej. tak Jacaszek. Czy... Czy, no, o, pękala, tak. To, było też, to była też świetna interpretacja, w której pojawił się wokal i zupełnie nie przeszkadzał w rozumieniu filmu, tak oglądaniu filmu, więc super. Hmm. No to, to dobrze. Ja, no, ja niestety albo stety w sumie cały czas się nie, nie mogę do końca przekonać do tego kina niemego, pewnie za mało go widziałem, nie zdążyłem jeszcze sobie rozpalić jakichś miłości do tego, oczywiście um, jakieś żelazne klasyki jak najbardziej, ale, ale tak, żeby wyszukiwać perełki w tej kategorii, uważam, że mam jeszcze za duże zaległości w innego rodzaju kinie, które najpierw bym chciał nadrobić, no ale, ale nie, nie, nie przekreślam tego hmm. festiwalu na pewno. Znaczy po, powiem Ci tak, że na, na przykład Kamila, gdy przyszła na tego szeroka Holmesa tak, ze mną i była tak bardzo zdruzgotana, bo po pierwsze, organizacyjnie trochę, trochę ten festiwal nie domagał na początku, no były pewne opóźnienia, a po drugie, ten film był faktycznie nudny, no nie, nie da się ukrywać. To była zdruzgotana, ale potem, gdy oglądała kolejne filmy, gdy pojawiły się w ogóle trzy filmy z Basterem Kitonem, no jednego nie oglądała, to, to była w szoku, że kino nieme może tak wciągnąć, tak? Więc. To jest też kwestia, no czyli jest dla mnie nadzieja też. To, tak, się, to, to jest też czasem. kwestia właśnie selekcji tego co robi iluzjon, że zawsze dobiera filmy nie, nieznane, mniej znane i my myślimy, że jeszcze nie ma męczeństwa Joanny Dark bądź portiera z Hortalu Atlantic, to że to będzie raczej słaby przegląd kina niemego, a tu się okazuje, że dobiera właśnie tak, żeby współczesny widz znalazł coś dla siebie bądź był zaskoczony tym, że kiedyś kręcono jeszcze takie rzeczy, które do dzisiaj są aktualne. Do dzisiaj odbiera się je w takim tempie, w jakim rytmie e, tak się kręci. No tak, ja, ja rok temu też właśnie postawiłem na, na klasyk m, m, sprawdzony film, bo wybrałem się tylko na Puszkę Pandory y, i, i oczywiście byłem usatysfakcjonowany. No w tym roku jakoś się nie złożyło, że, że bym się na coś wybrał. Miałem też iść na wiosnę filmów, ale zdrowie mi nie bardzo pozwoliło i, i jakoś festiwalowo ten kwiecień u mnie, u mnie całkowicie odpadł, że tak powiem. Byłem za to... Yy, na, na filmie, który jest już jednym z najgorzej ocenianych filmów w tym roku. więc Byłeś wreszcie na Diablo. O... Blisko. No, nie Diablo, ale, ale, też, ale też Piekło i też Diabły, tak? Bo byłem na, na Helboju nowym. Mm. Więc no, od razu powiem, że moim zdaniem niesłusznie jest jednym z najgorzej ocenianych filmów roku. To nie, jest, to nie jest spełnione kino na pewno, ale nie na, nie na tyle, żeby, żeby po nim tak, tak mocno jechać. Uważam, że to jest jakaś taka tendencja, gdzie, gdzie pojawiają się recenzje zagraniczne, że, że film jest bardzo zły i, i po, potem jeden za drugim recenzenci powtarzają to jak papugi. Mam, mam jakoś takie wrażenie, że to, że to troszeczkę jest siła sugestii niż faktyczna jakość filmu. No i może, Mimo, że nie będę tego filmu na pewno wychwalał, bo może, może przejdę od początku, bo być może wśród naszych słuchaczy są tacy, co nie wiedzą, co to ten Hellboy cały. No, poniekąd to jest kolejne kino superbohaterskie, ale, ale wywodzi się z innego z innej gałęzi tego, tego super, kina superbohaterskiego, czy komiksu superbohaterskiego, niż, niż Marvela i DC, choć wywodzi się z wydawnictwa Dark Horse, które jest z DC powiązane, ale jest autonomiczne jednak. I twórcą Hellboya jest Mike Mignola. To był, to był w zamyśle komiks, który, który miał łączyć takie Historie właściwie z dreszczykiem, oparte na, na mitach, legendach wszelkich wierzeń i kultur wierzeń właśnie e, jakichś demoni demonicznych, okultystycznych e, łączy bardzo, bardzo wyraźny też hołd dla twórczości Lovecrafta, tylko że zrobione w takiej pastiżowej, właśnie superbohaterskiej formie. Hellboy to jest e, diabeł, e, diabeł e, dosłownie przywołany z piekła e, przez jakiś rytuał, e, który zostaje uczłowieczony i wychowany jako, jako człowiek, e, a w którym drzemią jakieś, jakieś demoniczne moce, które on, od, które on odrzuca. Nawet rogi, któremu rosną, osoby Regularnie spiłowuje, jak po prostu dla niego to jest taka rytualna codzienna czynność, jakby się golił, to on sobie po prostu spiłowuje rogi. No Postać wydaje mi się, bardzo ciekawa ogólnie, chociaż to nie, nie pierwsza pewnie postać w historii popkultury która chce wyprzeć swoje dziedzictwo. Ale, ale on jest, jest trochę takim. Jak jest trochę takim nuarowym detektywem z jednej strony, który, który chodzi właśnie w prochowcu, pali, pali cygara czy, czy papierosy i i rozwiązuje zagadki tylko, że zamiast, zamiast przestępców to, to tropi demony czy inne, inne istoty nie z tego świata. No i niestety nie udało się jeszcze oddać moim zdaniem w żadnej ekranizacji, bo to jest już trzecia ekranizacja tego, co, co Miniola zawarł w tym komiksie właśnie, czyli, czyli takiego pastiżu z okultystyczną otoczką i oparcie na, na, na mitach ale podczas gdy Del Toro, bo, bo dwie wcześ dwa wcześniejsze filmy zrobił Guillermo Del Toro, jego ekranizacje były takie, w szły w stronę baśni, właśnie trochę takiej, takiego, takiego filmu Young Adult. Y dla, skierowanej właśnie dla młodzieży, raczej, skierowanego właśnie dla młodzieży, tak Neil Marshall, który jest reżyserem nowego Hellboya, postawił teoretycznie na, na coś bezkompromisowego bardziej. On, on, on jest znany z takiego filmu Dog Soldiers, między innymi, który, który też, na no, akurat nie widziałem, ale z tego, co czytałem, to stawiał właśnie też na, na, na, taką, na taką bezkompromisową, bezpretensjonalną rzeźnię. Właśnie radosne patowanie no, przemocą. Ja tylko co, co... wetnę się, że że to jest film mhm. tak o wyszkolonych, grupie wyszkolonych żołnierzy, która natrafia na wilkołaki akurat podczas misji mhm. i dochodzi okay. do jednego wielkiego starcia w lesie, więc. No. Aha, okej. Okay. No właśnie, to to. Tutaj też. Yy też ten, ten nowy Hellboy ma kategorię R, czyli, czyli jest skierowany raczej dla starszego widza, ale, ale na pewno nie ze względu na podejmowaną problematykę, a ze względu na jakieś takie efektowne, czy bardziej może efekciarskie, krwawe starcia. I naprawdę. Mamy, mamy jakieś wydłubywanie gałek ocznych, rozczłonkowywanie, obdzieranie ze skóry i, i, i to... <grym> I cały czas nam towarzyszą tego typu sceny. Ale no ja, jako wrażliwy nawet na przemoc w kinie, chociaż już coraz bardziej w to zaczynam wątpić, że jednak jestem wrażliwy na przemoc Przemoc kiwki, skoro, skoro tak, takimi rzeczami. Tak sobie tylko wkręcają czerpać jakąś. Tak, potrafię jak czerpać jakąś radość, ale to jest tak jednak zdystosowane, tak bardzo komiksowe, tak bardzo nie przejmujemy się losem tych bohaterów, z którymi to się dzieje. Yy, jeszcze dodać do tego rokową muzykę yy, i może naprawdę czerpać z tego przyjemność, chociaż nie wiem, czy to jest moralnie jak, jak, yy, usprawiedliwione. No, ale wiesz, ale, to jest fikcja. No. Yy, ale to właśnie, tak sobie powtarzam, że, że nie chciałbym tego robić albo oglądać nawet w rzeczywistości, ale, yy, ale tak, no, no to jest, to jest jakiś jeden wielki gorfest. Yy, w którym jakąś bzdurną fabułę, która wygląda jakby jakby to był jakiś, nie wiem, środkowy odcinek serialu, do którego to jest dziesiąty sezon. I <laughs> <Dobrze. laughs> w międzyczasie próbują twórcy wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, sięgają po retrospekcję, mnożą te wątki, biorą postacie, wszystkie postacie z komiksów, które nagromadziły się, bo ten komiks wychodził bardzo długo i w wielu, w wielu odcinkach, więc, więc nagromadzili tych postaci mnóstwo. Jest przeładowany ten film zdecydowanie jest przeładowany, nieuporządkowany, przydałby się tam jakiś dobry montażysta, jeszcze lepszy scenarzysta i by z tego mógł powstać naprawdę dobry film, a tak to powstało tylko, no, tylko guilty pleasure, które, z którego ja jestem osobiście zadowolony. i jeśli, jeśli szukacie jakiejś takiej tempej, naprawdę rozrywki, to, to, to ja go jestem w stanie polecić. Nie, na pewno, na pewno nie, nie jest miażdżący, bo chociaż, nie wiem, oglądałem, jeśli porównujemy, już z kinem superbohaterskim, oglądałem w zeszłym roku Venoma, który był po prostu bzdurny i na którym się nawet dobrze za bardzo nie bawiłem, mimo że czasami się śmiałem z tego, że Tom Hardy grał zupełnie inny film niż reszta, ale ale całościowo Hellboy na przykład bardziej mi się podobał. Co więcej, podobał mi się bardziej niż Kapitan Marvel z Brill Larson, kto, z którym to filmem się zawiodłem, który próbował coś powiedzieć właściwie mądrego teoretycznie, a, a powielił tylko jakieś oczywistości i zrobił to w mało atrakcyjny sposób, to Hellboy po prostu jest atrakcyjnym filmem po pierwsze. No, nawet, nawet, że te CGI kuleje, to, to można się wybrać. To jest, to jest film dla ograniczonego rzeczywiście grona odbiorców, bo, bo nie każdego jara jakaś komiksowa przemoc przez dwie godziny prawie. Myślałem, no, że powiesz, dla tak. ograniczonego widza. <grym> <grym> nie, aż może, może aż tak, nie Taki takiej śmiałej tezy tutaj wysnuwał. W każdym razie ja się bawiłem. Zwłaszcza, że to, sam powiedziałeś, w... że się dobrze tak, bawiłeś. To. Tak. I nie wiem, czy to o mnie świadczy, czy o filmie, <grym> ale, ale w każdym razie polecam z zastrzeżeniem. Tak. Jakby co, wieszajcie psy na piku w komentarzach. <grym> <grym> tak. Paweł, ty byś chciał coś dodać, co aktualnie popkulturowego konsumowałeś? Czy, czy nawet Aktualnie nie, nie moją nie największą, <coughs> największą ostatnią radością to było to, że wystartował Criterion Channel, czyli nowy serwis VOD. Niestety jeszcze nie w naszym kraju, <głos> tylko w Stanach i w Kanadzie, ale ma zastąpić nieodżałowany film Struck i prezentuje dosyć szeroką bibliotekę filmów no, z najwyższej półki już. Czyli z tej kolekcji dystrybutora, jakim jest Criterion. Oni wypuszczają od lat, wielu już taką serię DVD, najlepszych filmów, w których i w ogóle to jest jakimś wielkim, e, wielką nobilitacją, żeby się znaleźć podobno w tej, w tej, w tej, w tej serii. Jest to jeszcze okraszone wieloma dodatkami na tych płytach, i mieliśmy do tego dostęp właśnie w serwisie Filmstrak który został zamknięty dosyć brutalnie, niemalże z dnia na dzień. Natomiast no właśnie, teraz powstał Criterion Channel i już sporo tam jest w tej bibliotece ciekawych rzeczy, również twórców z Polski, na przykład dosyć duży, duży wybór filmów Kieślowskiego. Wszystko w jakości HD, z mnóstwem dodatków, filmów dokumentalnych, esejów, wypowiedzi, komentarzy także bardzo fajna rzecz jest też tam w tej chwili duży dostęp do filmów Annie Zwardy, Chantal Ackerman na przykład, no i takie klasyki już naprawdę klasyki, czyli Berryman, Fellini Kurosawa Ozu Kurosawa, no, Kurosawa Ozu, tak i nie wiadomo tam, no Wymyślcie tylko jakieś nazwisko, pewnie znajdziecie tam jakiś film, przynajmniej jeden czy dwa danego twórcy, czasem więcej, albo nawet niemal całą filmografię, więc no, to jest prawdziwe święto, że, że coś takiego jest. Mm -hmm. no Czekamy rynadko, kciuki, na obecność się w Polsce. jakoś tak. oficjalnie w Polsce. Mm -hmm. Będzie super. Dobra, to jeszcze dodam wisienkę na torcie. A widzieliście film z Chłek dnia dnia? E Mesza, e który... Jeszcze tak. nie. Już tak? Tak, o. widziałem już. Ja jeszcze nie, będę widział go dopiero w... W tym Tygodniu prawdopodobnie. Bo to jest już gorący tem to, to kandydat w sumie do naszego złotego biletu, tak. Nie wiem w sumie, co Paweł myślisz, tak o, o schyłku dnia akurat. Ja jestem zachwycony, przy czym podszedłem do tego filmu w bardzo zły sposób. Mianowicie zafundowałem sobie dwie godziny jazdy rowerem, tak po, po, różnych, po różnych dziwnych miejscówkach, tak, a potem już w kinie byłem bardzo zmęczony, żeby. I nie chłonąłem tego tak, tak jak powinienem to chłonąć, bo to jest film. Teoretycznie chaotyczny, chociaż słyszę głosy, że jednak, jednak niekoniecznie, natomiast bardzo, bardzo dużo się dzieje w bardzo, bardzo dużym tempie i mamy tutaj podobnie jak w poprzednim filmie Nemesha, czyli w Synu Szawła, kamerę przyklejoną do bohaterki. I będziemy musieli tak śledzić ją, podążać za nią, przy czym tempo jest jeszcze większe, tutaj już nie mamy silenia się na realizm jak w Synuszawła. tutaj mamy bardziej metaforę, przynajmniej widać to od razu, w, w, już, już od razu, tak, że to jest... E, takie trochę nierealne, tak? takie trochę fantasmalgoryczne, e, to, co się dzieje wokół bohaterki. Jesteśmy razem z nią wrzuceni, e, tu pojawiają się nawet właśnie pe pewne, pewne twierdzenia, że to jest trochę kryminał, e, wrzuceni razem z nią w, tak, w Budapeszt, w miejsce, którego dotąd nie znała i chce dowiedzieć się o swojej rodzinie, tak? coś o swojej przeszłości i razem z nią śledzimy, poznajemy bohaterów, dowiadujemy się kolejne fakty, musimy sobie to wszystko mieszać tak pomieszać, poukładać i dowiedzieć się o co w tym wszystkim chodzi, ja się w tym gubiłem i też jest taka narracja i forma jak gra first person perspective, mm -hmm. zgadza się dokładnie. Tak. dokładnie tak, trochę jak w, w poprzednim filmie nie? No tak. mesza, czyli syn Szawła, chociaż troszeczkę jest tutaj to przełam przełamywane czyli mamy, mamy też ujęcia na takim większych planach, jest mm -hmm. ich też trochę i chyba więcej mi się wydaje niż w synu Szawła no ale rzeczywiście jest ta maniera tak dosyć mocno obecna tak, więc no, robi to formalnie robotę, treściowo to jest tak pojemne, tak duże, że ja żałuję, szczerze mówiąc, że byłem właśnie zmęczony, chociaż też odebrałem ten film w ciekawy sposób, bo tak przymykając trochę oczko e, i tak dalej w kinie, faktycznie ta fantazmagoryczność, ta oniryczność, znowu ten klimat tego filmu udzielił mi się trochę e, w w tym sensie, że ta, ta no tak, senność... No oglądanie w oglądanie takim, w takim troszeczkę półśnie, w takim ale letargu, to, to no. rzeczywiście potęguje wrażenie. Ale tak to jest trochę. jeden z nielicznych filmów, które... Bo ja nie cierpię tego frezesu, że żeby film zrozumieć, trzeba go obejrzeć kilka razy. No kurczę, dyskutujesz, kalkulujesz, łączysz sobie jedno z drugim i nie musisz oglądać drugi raz filmu. No. Widziałeś to wszystko, nie? Masz to na wyciągnięcie ręki. Tak w tym wypadku jednak to tempo tego filmu... No nie wiem, czy mój mózg zwalnia na obrotach, czy po prostu tak? no Ja jestem trochę troglodytą, więc może też, ale e, no ja muszę obejrzeć to jeszcze raz, akurat ten film, e, żeby wszystko sobie dopiąć, do, dokleić. No. Ale tempo, masz na myśli szybkie tempo? Tak, dość szybkie tempo. Przechodzimy od jednej mhm. lokacji do drugiej. Tu nie ma tak, jak to okay. nie ma spaceru, tak jak w synu Szawła, od jednej lokacji mhm. do drugiej, tylko czasami wydaje mi się, że wręcz z jednego planu przechodzimy na drugi i nawet nie wiem, czy był skok czasowy. E, to jest tak w taki sposób nakręcone. Okay. Chociaż sam film trwa 2,5 godziny i nie powiem, mi się momentami trochę dłużył, ale o, <laughs> ale że mi akurat tak, ale, no, ale tempo jest. Nie, ja powiem ci szczerze, że troszeczkę mnie jednak rozczarował, w tym sensie, że spodziewałem się więcej, słysząc te różne zachwyty. Dobry film, rzeczywiście dobry, to bez dwóch zdań, imponuje swoją realizacją, rzeczywiście jest niesamowity pod tym względem, ale tak treściowo troszeczkę. Mam nadzieję, że może po prostu nie wyłapałem wszystkich. Ja tak jednak, to, to jednak było tak skrojone jak na jakąś jedną wielką metaforę. I to się bardzo wyraźnie czuję w tym filmie, nie? Więc nie wiem, albo tam nie dostrzegłem wszystkiego, albo no, nie, no, nie wiem, wydał mi się zbyt prosty <śmiech> znowu. nie Ale wiem, może... Ten film, po, wiem, że po światowej premierze na festiwalu Fenecji to zbierał bardzo mieszane opinie. Niektórzy, go, niektórzy krytycy go tak mieszali z błotem, że aż byłem zaskoczony. A teraz jak, jak, jak wyszedł już do dystrybucji, więc to, to, nagle, to nagle ze wszystkich stron zachwyt właśnie. Zastanawiam się, z czego to wynika. Czasami takie chłodne przyjęcie na festiwalu, a później jak, jak ponownie film ma zobaczyć większe grono odbiorców, to, to są... No nie wiem, ja, ja powiem na... szczerze, że no, mnie jakoś tak zachwycić to już na pewno nie zachwycił. To, to nie był zachwyt. Dobry film, cieszę się, że go obejrzyj... Rzeczywiście jest rewelacyjnie zrobiony, ale nie więcej jak 7 na 10 u mnie. Okay. Już się... U mnie bardzo, bardzo wysoko, bo ja mówię, ten film po. Poczułem, o tak, forma była idealnie skryjona tak pode mnie. Muzycznie w ogóle to jest tak niesamowite, bo wizualnie, wizualnie też nie jestem jakoś tak zachwycony, chociaż to jest, widzę tak, jeżeli chodzi o operatorską stronę, no to widzę, że to jest jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze niż Senschawła, jeżeli chodzi tak, kolorystyka jakś do mnie przemówiła, no ale tu już się wikło. Oświetlenie też, nie? Niesamowite mm -hmm, Tak jest. Więc... Cień, Ta grazia cieniem i światłością jest taka, i światłem mm -hmm. jest dosyć mocna. No ale też yy, muzyka tam w ogóle muzykę to podobno reżyser napisał mm. do tego filmu, ale ona rzeczywiście się jakoś, jakoś wyróżnia więc, ale no, to jest film idealnie skrojony pode mnie, w sensie nawet jeżeli czegoś nie będę rozumiał, to oglądanie takiego dwu i pół godzinnego seansu, ono mnie niesamowicie wciąga i to też, że ja byłem zmęczony, ale ja nie zasnąłem na tym filmie, czy nie przysnąłem. po prostu tak trochę, troszeczkę musiałem się pilnować, żeby, żeby śledzić to, żeby się skupić w ten sposób. Więc no, byłem wczuty w ten film, jednak i śledziłem bohaterkę, tak, śledziłem tę całą intrygę z olbrzymi mi się spać chciało, bo akurat w moim kinie grałem go tylko o 21.00. Trwa 2,5 godziny. Jeszcze jak doliczymy reklamy, to już gdzieś tam się kończy dosyć późno i trochę musiałem walczyć ze zmęczeniem też. No ja oglądałem to w tym samym kinie o tej samej porze, no nie na tym, na tym samym sensie, ale no ja wiem, wiem coś o tym. Chociaż, chociaż inna sprawa, że ja wstałem wtedy o 15, także ten rower mi zrobił robotę. To ja sobie wypocznę tego dnia i będę się i się przygotuję odpowiednio z dermosem tak. kawy. Na Ale warto, warto. Koniec. Okay. No to co, kończymy. kończymy. Trzymajcie się. Dzięki, Cześć. heja.